Zapiłem swoje oko, więc mordercy noszemiano Wszystko mi się odłączyło, wszędzie rozsypało Na świetle słoneczne, no i sztuczny nie żyje Mocne rozbłyski trafiają w nieco chwilę Ale one nie drgnie, one żyć nie jest w stanie Coś się stało z nim, dzwoń pod pogotowie go Nie mam nawet siły, podnieść ciężkich powiek A, a, a, ja a, Usza, nie czuję czuję pustkę susze, To nie żarty, to wcale nie śmieszne Ciało się trzęsie, uszy nie słyszą Bez sens, wszystkie myśli W trzecim wymiarze wiszą, latają Błokają się gdzieś bez powodu Potrzebne są, by dodać siły oku Nie ma ich, nie ma Nie ma tu nikogo Nie ma nikogo, kto zna martwe oko Kto zna jego ból, kto wie jak jest źle Nikt nie pomoże mi Przez nie zniknę Rozpłynę się, odsunę nikt mnie nie znajdzie Nie wrócę, nie przyjdę Błagacie, błagajcie, umrę, by zmartwychwstać i znów nie zabić Znowu z drukami krwią, by życie stracić, stracić, stracić, stracić, stracić Najpierw spada, tym się unosi, masa pełna Zocistych właściwości, jeden element, pewnej historii Zapisany na jej kartach wielkimi literami, 44 święto Okolic naszych, trzy pary oczu, na śmierć skazanych Zgon, niebieskie duchy, nie wiadomo stąd nie dla kogoś błąd Nie wiem, nieświadome, czy celowy Był to sąd, STO Moment uprawiony Zwrot na południe od ojczyzny zwrócony Sześć razy przerzucony, rutynowi Pogromcy, żyć zero dla stablicy STO, pełne mocy, zaraz się Zacznie, już blisko, tuż, tuż Wiasek księżyc, za Trzech dusz, a psia, Największy natury cud, jest kraina Gdzie czuć się można jak Bóg Ale i tam przestanie płynąć mleko I miód, to zawsze wraca to zawsze dogoni nas To ma nad nami władzę, jak nad kartami raz Inaczej to czuję i ty inaczej to czujesz Ja podchodzę z luzem, a ty sobie żałujesz Dla bólu i cierpienia, me oko umiera Każdy ma sposób swój, jakoś nie wybiera Balony, koszule, lodowe, systemy wodne Rury orientalne, powyginane, proste Z igzaki, pół, na pół żurawie i czyste Do wyboru narzędzi zbrodni masz listę Do koloru masz sposobów, co czego zrobić Masz prawo cię zanurzyć lubię. Trudło wybić, jak zabijesz i czym To już twoja jest sprawa Martwe oko, STO leci, czy co macha Macha, macha, macha, macha Tak, tak. wywrót w mezonie W mezonie Okazja jest, trzeba wykorzystać ją I mogła Obdarzyć śmiercią Not wyjątkowa, w jedno złożona Należycie uczczona, nie tylko w planach Na dwie pary, rzekował się Solidny zamach, róg jednak Nektarowy był wstęp Między życiem i śmiercią, był to odstęp Zaczęło się, już niedługo Słońca wschód, zaczęło się Złoty masy pochód Zaczęło się, obumarło czworo oczu Naprzeciwko, konfrontacja Martwych kroków, przyjemny nieboż w sześciu, nas to zasługuje Ta śmierć w umiera, zmartwychwstaje Okręg się zamyka, ciągła podróż koło Zaczęła się ufa, każdy czas dobry By zwiększyć tempo by stracić życie I spojrzeć na świat ślepo I spojrzeć na świat ślepo I spojrzeć na świat ślepo